Dzień dobry. Nazywam się Javier Perez. A, to pan. Świetnie. Tu są moje dane osobowe. Bardzo dziękuję. Dobrze. Imię Javier. Nazwisko Perez. Narodowość Argentyńczyk. Adres Kraków Nowowiejska 12 przez 6. Telefon dwa jeden trzy W porządku? Tak, oczywiście. Pan Javier Perez. Intensywny kurs polskiego. Grupa A1. Klasa numer 23. Dziękuję. A jak się nazywa moja nauczycielka? Grupa ma trzy nauczycielki. Teraz jest Anna Stelmach. Dziękuję i do widzenia. Do widzenia. Miłej lekcji.